oczy! Lorek, mam taki pomysł. Co poszłamy z twojego okna ludzi? No dobra, a Marek na wygnata? Mam. To dawaj, strzelamy. Widzisz tą mocie? No i dobra, patrz. <śmiech> <śmiech> Ale jeszcze fajnie leto wrócił. Mówiłem a na Wagnata. Widzisz tego dziadka? już nie widzisz. Ale muszę flaki rozwalić, zajebiście, kurwa. O kurwa, jakiś policjant tam do zboku podchodzi. Weź go rozwal, Stefan. No dobra. No jednym strzałem, wstydź się. Pierdolni jeszcze dwa. Dobra, dobra. Widzisz, jak mu się flaki rozjebały? No na dupa, zajebiście to jest, kurwa. Co? To choć raz ciebie pozabijam, no bo po chuje żyć, kurwa, na tym durnym świecie, nie? Dobra, po do jakiego, kurwa, chuja. To ja pierwszy ciebie zabiję, no, daj głowę. cię <grym> fajnie wep rozwalił, kurwa. Teraz może siebie zabić. Albo nie. No to cześć, Stefan.